Nieszkodliwe czy niebezpieczne? W ostatnich czasach powstało wiele technicznych urządzeń, które znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Większość z nich służy dobru ludzkości. Jakże zadziwiającym osiągnięciem jest na przykład telewizor. Niektórzy mówią o telewizji. Nieszkodliwy postęp. Inni znów twierdzą urządzenie zastępujące brakujące siły nauczycielskie i osoby nadzoru. Tak twierdzą entuzjaści cywilizacji, a pewien rencista powiedział z promiennym uśmiechem – wreszcie i my, starzy, nie jesteśmy odcięci od aktualności dnia. Telewizja wnosi świat do naszego domu. Niezawodnym miernikiem oceny wszystkich rzeczy jest dla zgromadzenia Jezusa Chrystusa Słowo Boże. Lecz nim przeczytamy, co Biblia mówi o oddawaniu czci obrazom przez postępowe masy ludzkie, posłuchajmy zdania niektórych osób z tego świata. Werner Rings w swej wypowiedzi o telewizji zwie ją piątą ścianą. Ekon wydawnictwo Düsseldorf 1968 rok. Rings pisze, że cztery ściany, w których mieszkańcy ziemi znajdują się od niepamiętnych czasów, schronienie w dziwny sposób są pokonane przez piątą ścianę. Ona wyczarowuje ludzi, którzy nie przychodzą przez otwory w czterech ścianach, ale raczej z niczego. A godne uwagi jest to, że piątej ścianie w nowoczesnym domu przyznaje się najprzedniejsze miejsce, miejsce honorowe, które niegdyś zajmował ołtarz domowy. Miliony codziennie udają się przed piątą ścianę. Jej sztuka uwodzenia jest potężna. W książce Epoka Diabelska Antoni Bom w 1955 roku pisze o imponującej aparaturze, która coraz bardziej urasta do rozmiarów potwora o wybałuszonych oczach, chcącego wszystko widzieć i reprodukować, śledzącego nasze najgłębsze przeżycia i ostatnie tchnienia umierających. W swym wstrząsającym dziele Taniec z Diabłem profesor Ginter Schwab podczas pewnego makabrycznego wywiadu każe mówić szatanowi Ja odzwyczajam ludzi od czytania i pisania, a karmię ich obrazami. Podsuwam im oglądanie zamiast myślenia. Obrazami zastępuje spojrzenie na świat, a do tego służy mi znakomicie nauk telewizji. Co masz przeciwko telewizji? Ja uważam ją za wspaniałe osiągnięcie nowych czasów. Ona wprowadza świat w dom. Świat, czy rzeczywiście świat, czy tylko jego pewne odbicie? To należałoby odróżnić. A jakie odbicie świata? Takie, które każdy chce widzieć i może odebrać na podstawie swych indywidualnych możliwości doświadczenia, albo to przygotowane dla mas, chemicznie oczyszczone i poprawione, tak podane, jak chce świat manipulatorów je pokazać. Ludzie sądzą, że widzą świat a oglądają tylko złudzenie. Nie zadają sobie trudu, aby dociec i zgłębić trudne problemy życia. Koniec cytatu tańca z diabłem profesora Gintera Schwaba. Jeszcze krótkie świadectwo pewnego ojca sześciorga dzieci. Moja żona zmusiła mnie do nabycia tego sprzętu, to znaczy telewizora. Lecz moje życie rodzinne zostało zburzone. Własny układ wieczoru wyeliminowany. Koniec tego cytatu. Co mówi nam Słowo Boże o telewizji? Druga księga mojżeszowa, 20 rozdział, 4 werset. Nie czyń sobie obrazu rytego ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie, w górze które są i które na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią nie będziesz się im kłaniał ani im będziesz służył. Druga Mojżesza 20 rozdział 4 werset. Piąta Mojżeszowa 27 rozdział 15 werset. Przeklęty człowiek, który by czynił obraz ryty albo odlewany obrzedliwość pańska robotą rąk rzemieślniczych, choćby to postawił na miejscu skrytym. 5 Mojżesza 27:15. Kolejne miejsce ze Słowa Bożego. Ezechiela, 8 rozdział, 12 werset. A widział, żeś Synu Człowieczy, co starsi domu izraelskiego w ciemności czynią każdy w pokojach swoich malowanych, Ezechiel 8:12. Taśma filmowa jest ulanym obrazem, która w ciemni musi być pokazana. Jeśli Bóg zakazał tworzenia obrazów, nie dziwią nas szkodliwe następstwa telewizji. Co Bóg zakazuje, jest zawsze zgubne dla człowieka. Przede wszystkim, Katastrofalnie działa telewizja na dzieci. Jest to bardzo smutny fakt, że wszystkie dzieci, które zachorowały na zespół Aspergera albo na autyzm, to są dzieci bardzo nieszczęśliwe i niemal wszystkie, które na to zapadły, oglądały telewizję lub inne podobne urządzenia. Są to bardzo mocno skorelowane fakty, że w krajach, gdzie telewizja jest mniej popularna, nie ma tylu przypadków autyzmu lub zespołu Aspergera lub podobnych uszkodzeń mózgu u małych dzieci. Nocą często zdenerwowane dzieci nawet zdrowe, zrywają się ze snu i doznają szoku, co niejednokrotnie pozostawia trwałe ślady w psychice. We wszystkich krajach, w których ekran zaprowadza swój terror, nauczyciele i wychowawcy narzekają na znaczny brak skupienia tych uczniów, którzy w domu oglądają telewizję. A ponieważ telewizja domaga się masowej publiczności, Zwraca się do najniższych instynktów. Wyzwala chorobliwe skłonności u młodych ludzi. Sławi wszeteczeństwo i czyny gwałtowne. Powoduje młodzieńcze, karygodne występki. Wywołuje nerwowy niepokój. Wzmaga alkoholizm. Doprowadza do umysłowego lenistwa. Psuje charakter. Zresztą w Biblii można o wiele lepiej oglądać telewizję. Prorockie słowo wskazuje wierzącemu czytelnikowi, co w niedalekiej przyszłości będzie się działo. Okropne wydarzenia, do których trzeba się wewnętrznie i zewnętrznie przygotować, a których nie można dojrzeć na matowej szybie. Dom telewizyjny wygląda wieczorem niesamowicie jak dom umarłych. Tylko z jednego pokoju straszy niebieskie światło, tam znajdują się starzy i młodzi, domownicy i sąsiedzi, niby niewolnicy, którzy wpatrują się w migotliwy ekran. Nie można z nimi rozmawiać, a nawet przytulnie razem posiedzieć czy poczytać lub pośpiewać, dzieci pouczyć i wychować. W ciągu dnia praca domowa zostaje niejednokrotnie odłożona. Domowa modlitwa usunięta z dziennego porządku. Czytanie Słowa Bożego całkowicie zapomniane. To wszystko sprawia skrzynka kinowa. Nawet zdarza się, że zaniecha się godzin biblijnych czy zgromadzeń do imienia Pana Jezusa, ponieważ dla tak zwanych wierzących braci tocząca się gra w piłkę nożną jest ważniejsza, niż słowo życia. Inną ważną sprawą jest wzmożone i niebezpieczne promieniowanie, szczególnie telewizji kolorowej, która, jak się okazało, przy regularnym oddziaływaniu powoduje najcięższe pod względem zdrowotnym uszkodzenia. Obrazy są przyswajane przez oczy duszy i lokują się w podświadomości. Człowiek staje się niewolnikiem obrazów, traci swoją wolną wolę i musi im służyć. A zatem ekran doprowadza do niewoli, dusza bowiem zostaje napiętnowana przez obrazy, gdyż oko jest jej organem. Sprawcą telewizji jest przeciwnik Boży, szatan, który posadził ludzkość przy tablicy rozdzielczej drugiego stworzenia – Wiedzy i techniki Której wierzchołek w sputnikach I rakietach dosięga nieba Przez telewizję szatan Osiągnął doniosły cel On sam bowiem Pewnego dnia w postaci Antychrysta ukaże się Na ekranie, aby być Sławionym przez deprawowane Masy ludzkie Jak przepowiada nam to Słowo Boże W objawieniu 13 rozdział 15 Werset przeczytamy fragment 13 rozdziału objawienia. I pozwolono jej tchnąć ducha wizerunek bestii tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii zostali zabici. Przeczytajmy cały 13 rozdział objawienia, aby poznać kontekst. I stanąłem na piasku morza i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów. A na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa, a bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa, i dał jej Smok swoją moc, swój tron i wielką władzę I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną Lecz jej śmiertelna rana została uleczona I cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii Oddali też pokłon bestii mówiąc Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć? I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez 42 miesiące i otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu, Jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie. Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężyć ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon. Ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia baranka zabitego od założenia świata. Jeśli ktoś ma uszy, niech słucha. Jeśli ktoś do niewoli bierze, do niewoli pójdzie. Jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smok i całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach. I sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień wstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła. I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Gdyż jest to liczba człowieka, a liczba jej 666. Zrasumujmy to, co powyżej wcześniej omawialiśmy. Telewizja. Po pierwsze wywołuje rządzę. Po drugie telewizja wywiera wpływ na poglądy. Po trzecie telewizja wypacza charaktery. Po czwarte, telewizja rozbija rodziny. Po piąte, telewizja szkodzi zdrowiu, zwłaszcza zdrowiu dzieci. Lecz najgorsze jest to, że człowiek, który popadł w oddawanie czci obrazom, nie jest podatny na działanie Słowa Bożego. Przeto daj się ostrzec przed otopem obrazów, do których należą także ilustracje, gry komputerowe, oglądanie filmików na YouTubie i odwróć się od nich. Bóg nie tylko dał zakaz czczenia obrazów, lecz wskazał człowiekowi drogę, by był wolny od wszelkiego przymusu i oddania się w niewolę. Czytamy o tym w Jana, ósmy rozdział, 32 werset. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ale owa droga nie prowadzi przez oko i jego porządliwość, lecz przede wszystkim przez słuchanie i serce. Piąta Mojżeszowa, szósty rozdział. Werset czwarty. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Kolejne miejsce, psalm dziewięćdziesiąty piąty. Werset siódmy. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Kolejne miejsce, przypowieści pierwszy rozdział, werset dwudziesty: Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. I drugi list do Koryntian. Piąty rozdział. Siódmy werset. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Albowiem Bóg objawia się w słowie, szatan w obrazie, co przez porządliwość oczu prowadzi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 a w ten sposób moc duchową, którą otrzymuje się za pośrednictwem Słowa i Ducha Świętego. O czczeniu w różny sposób obrazu wypowiada się Dawid także w psalmie 101. Chcę mądrze postępować na doskonałej drodze. Kiedy przyjdziesz do mnie, będę kroczył w szczerości serca mego wśród domu mojego, Pytanie, kiedy przyjdziesz do mnie, skierowane jest do Mesjasza. Nie stawiam przed oczy swoje rzeczy Beliala. Nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Psalm 101, werset 3 i 2. Oczy moje zwrócone są na wiernych kraju, aby mieszkali ze mną, kto chodzi drogą doskonałą, ten służyć mi będzie. Psalm 101, werset 6. Dlatego też mówię do telewizora, nie, nie nie służcie więc obrazom, albowiem Słowo Boże mówi, niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą Bożkom, którzy się chlubią w bałwanach. Psalm 97, werset 7. Przykładowy psalm telewizyjny, jak go nazwiemy, mógłby brzmieć tak. Psalm telewizyjny. Odbiornik telewizyjny jest moim bożyszczem. Nic nie ujdzie mej uwadze. Karmi mnie pikantnymi przygodami i prowadzi do mętnych wód grzechu. Zatruwa mą duszę. Prowadzi mnie na bardzo niebezpieczną drogę. A chociaż nie wiem, co mam czynić, nie obawiam się nudów. Ty je przepędzisz. Twe romanse i dowcipy pocieszają mnie. Przygotowujesz przede mną wiele obrazów obecności moich dziadek. Odurzasz mą głowę sensacją. Mordercy i przestępcy prześladują mnie w nocnych snach. Ja jednak pozostanę pod wpływem i urokiem telewizji na zawsze. Taki telewizyjny psalm stanowi upomnienie, a tak jest rzeczywiście w wielu przypadkach, a nie służy zniesławianiu Słowa Bożego. I szatan też ma swoje cudaczne psalmy. Albowiem gdzie jest skarb Twój? Tam będzie serce Twoje, mówi Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 21 werset. Pierwsza Mojżeszowa 35,2 mówi: Odrzućcie Bogi, cudze, którzy w pośrodku Was są, a oczyście się i odmięcie szaty Wasze. Drugi Koryntian 7,1 mówi: Umiłowani, oczyszczajmy samych siebie od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Wykonywając uświęcenia w bojaźni Bożej. 2 Koryntian 11,14 mówi: I nic dziwnego, wszaki szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Rzymian 16, rozdział 19, werset. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was, ale chcę, abyście byli mądrymi na dobre, a prostymi na złe. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. List do Rzymian, 16 rozdział, 19 werset. Nieszkodliwe czy niebezpieczne? Treść pochodziła w głównej mierze z wydawnictwa Pism Chrześcijańskich. Ulica Strasburska, numer 15, 26 tysięcy, Walencja, we Francji.